Ewangelia Łukasza, rozdział 13. A prawie na ten czas byli przytomni niektórzy, oznajmując Mu o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ofiarami ich, a Jezus odpowiadając rzekł im Mniemacie, że ci Galilejczycy nad wszystkie inne Galilejczyki grzeszniejszymi byli, iż takowe rzeczy ucierpieli? Bynajmniej mówię wam, i owszem, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. Albo osiemnaście onych, na które upadła wieża w Siloe i pobiła je, mniemacie, żeby ci winniejszymi byli nad wszystkie inne ludzie mieszkający w Jerozolimie? Bynajmniej mówię wam, i owszem, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także poginiecie. I powiedział im to podobieństwo. Człowiek który miał figowe drzewo, wsadzone na winnicy swojej. A przyszedłszy szukał na nim owocu, ale nie znalazł. Wtedy rzekł do winiarza. Oto po trzy lata przychodzę, szukając owocu na tym drzewie figowym, ale nie znajduję. Wytnijże je, bo przedrze tę ziemię próżno zastępuje, ale on odpowiadając, rzekł mu, Panie, zaniechaj go jeszcze i na ten rok, aż je okopię i obłożę gnojem. O was nać przyniesie owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. I nauczał w jednej bożnicy w sabat. A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy osiemnaście lat, a była skurczona tak, i się żadną miarą nie mogła rozprostować. Tę, gdy ujrzał Jezus, zawołał jej do siebie i rzekł jej, Niewiasto, uwolnionaś od niemocy Twojej. I włożył na nią ręce, a zarazem rozprościła się i chwaliła Boga. Wtedy odpowiadając przełożony nad burznicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu, sześć dni jest, w które trzeba robić. W te, tedy dni przychodząc leczcie się, a nie w dzień sabatu. Ale mu odpowiedział Pan i rzekł, obłudniku, a zaż każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu swego albo osła swego od żłobu, a nie wiedzie, żeby go napoił? A ta córka Abrahamowa, którą był, związał szatan oto już osiemnaście lat, zaś nie miała być rozwiązana od tej związki w dzień sabatu? A gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego, ale Wszystek Lud radował się ze wszystkich onych chwalebnych spraw, które się działy od Niego. Zatem rzekł Jezus, komuż podobne jest Królestwo Boże, a do czegoś je przypodobam? Podobne jest ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wrzucił do ogrodu swego i rosło i stało się drzewem wielkim, a ptaszki niebieskie czyniły sobie gniazda na gałęziach jego. I rzekł znowu, do kogóż przypodobam Królestwo Boże? Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta, zakryła go we trzy miary mąki, ażby wszystko skwaśniało. I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając, a idąc w drogę do Jeruzalemu. I rzekł mu niektóry, panie, czyli mało tych jest, którzy mają być zbawieni? A on rzekł do nich. Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę, albowiem powiadam wam, wiele ich będą chcieli wnieść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przede drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam, wtedy On odpowiadając rzeczy wam, nie znam was, skąd deście". Wtedy poczniecie mówić, jadaliśmy przed Tobą i pijali, a uczyłeś na ulicach naszych. A On rzecze, powiadam Wam, nie znam Was skąd deście. odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu, i od północy, i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. A oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Wąże dzień przystąpili niektórzy z faryzeuszów, mówiąc Mu Wynijć, a idź stąd, bo Cię Herod chce zabić. I rzekł im, idźcie, a powiedzcie temu lisowi. Oto wyganiam diabły i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia dokończenie wezmę. Wszakże muszę dziś i jutro i pojutrze odprawiać drogę, albowiem nie może być, aby miał prorok zginąć oprócz w Jeruzalemie. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz, proroki, a kamienujesz te, którzy do Ciebie bywają posłani. I Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci Twoje, tak, jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto zostanie Wam dom Wasz pusty, a za prawdę Ci Wam powiadam, że mnie nie ujrzycie, Aż przyjdzie czas, gdyże trzecie, błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim,